Wskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W bramkach koło Grodziska Mazowieckiego 250 strażaków dogasza pożar hali produkcyjnej. Ogień pojawił się w nocy. Trump nie ma doradców. Zdarza się, że słucha porad dziennikarzy. Tak w trójce amerykańskim prezydencie mówiła amerykańska publicystka Anna Polbaum. Do Iranu wraca internet. Na razie władze mają dają dostęp tylko nielicznym.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 Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Donald Trump nie ma wokół siebie skutecznych doradców, uważa amerykańska publicystka Anna Applebaum. W bezuników rozmowie politycznej w Trójce powiedziała, że prezydentowi Stanów Zjednoczonych brakuje systemu doradczego, który wskazywałby mu sposoby postępowania w kwestii kryzysu na Bliskim Wschodzie. Applebaum dodała, że Trumpowi zdarza się korzystać z porad dziennikarzy.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 Amerykański wiceprezydent J.D. Vance udaje się dzisiaj do Pakistanu na rozmowę z Iranem o porozumieniu kończącym wojnę. Wyrusza w momencie, gdy wygasa rozejm, a prezydent Donald Trump grozi wznowieniem bombardowań. Wiceprezydentowi towarzyszyć będą specjalni wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner. Według deklaracji Biały Dom może zgodzić się na przedłużenie terminu zawieszenia broni, jeśli w negocjacjach z Iranem pojawią się oznaki postępu. Rośnie liczba oszustw dokonywanych metodą na legendę. Od stycznia do marca doszło do ponad 2000 takich przestępstw. To 200 więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Przestępcy stosują różne warianty tej metody. Podszywają się m.in. pod policjantów, adwokatów, pracowników banku albo informują o rzekomym wypadku bliskiej osoby. Najczęściej ofiarami padają osoby starsze. Nasz reporter rozmawiał z seniorami w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na warszawskiej Ochocie. Przyznali, że są świadomi tego typu oszustw.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 Oszuści wywierają silną presję na ofierze, manipulują emocjami, głównie strachem o bliskich lub mieniem. Mienie yy, zazwyczaj dążą do tego, aby ofiara dobrowolnie przekazała gotówkę wskazanej przez nich osobie lub zostawiła ją w umówionym miejscu. Iran zaczął częściowo przywracać dostęp do globalnego internetu wybranym grupom zawodowym. Większość mieszkańców nadal pozostaje odcięta od sieci. Władze utrzymały ograniczenia po wojnie z USA i Izraelem. O szczegółach Wojciech Cegielski.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 Dzisiaj na termometrach przeważnie od 9 do 13 stopni. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południu kraju na ogół duże. Tam miejscami możliwe przelotne opady deszczu, na terenach podgórskich z kolei deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach samego śniegu. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Ogłoszenie społeczne.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 Rozpoczynające dyskusję poprosiliśmy Filipa Grega, eksperta BRD, instruktora nauki i techniki jazdy, egzaminatora prawa jazdy, wykładowcę akademickiego, biegłego sądowego, socjologa i pedagoga. Sporo tych funkcji pana Filipa. Badania lekarskie powinny być realizowane praktycznie w każdym wieku i oczywiście, być może wraz z tym wiekiem nadchodzącym, coraz starszym, senioralnym, powinny one być częstsze. Natomiast musimy pamiętać, że różnego rodzaju problemy zdrowotne dotyczą również 30-40-latków, więc te badania powinny być po prostu regularne. Jest też wielu seniorów, którzy są bardzo dobrego zdrowia i bardzo dobrej kondycji, znacznie lepszej niż 30-40-latkowie. Dlatego myślę, że żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu wszystkim uczestnikom, powinniśmy się po prostu wszyscy regularnie badać. Nikt nie ma wątpliwości, że y, trzeba regularnie badać pilotów, trzeba regularnie badać osoby, które y, y poprowadzą różnego rodzaju pojazdy, statki, samoloty tak jak mówię, więc dlaczego nie samochody? No bądźmy tutaj obiektywnie i badajmy się regularnie wszyscy. Myślę, że każdy subiektywnie w własnym odczuciu wie, że z biegiem lat ten stan nasz zdrowia jednak się zmienia. Ja sam po sobie wiem, że mój czas reakcji z czasów kiedy miałem 17-20 lat był zupełnie inny niż teraz kiedy mam ich 50, więc nie widzę powodu dla którego nie zmienilibyśmy przepisów i nie wprowadziliśmy regularnie Regularnego badania, być może właśnie tutaj w wieku około 20-30 lat, niech to będzie co lat 15, ale później już coraz gęściej faktycznie trzeba by to robić. I te przepisy powinny zostać zmienione, i nie należy tego odbierać jako mm, odbieranie jakichś tam konstytucyjnych praw do uprawnień, tylko dbanie o nasze wspólne dobro, bezpieczeństwo. Kto jest przeciw? Kto jest za? Mówił Filip Grek, ekspert BRD i instruktor nauki i techniki i jazdy. Czekamy na Państwa opinie pod numerem 227 Trójek, także w formie mailowej. Porozmawiajmy małopolskie Radio.pl i na trójkowym Facebooku. Czy obowiązkowe, obowiązkowe badania lekarskie odbieranie prawa jazdy po osiągnięciu określonego wieku są uzasadnione? 227 Trójek mamy. Pierwszy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mówić. No, czy tam, pan, pan Robert Sotnowca, chciałem zapytać o taką rzecz, ponieważ w pewnym sensie samochód jest to też jakaś wolność, tak? I chodzi mi o, przede wszystkim o sytuację teraz tych zmian technologicznych, które się tam chociażby dzięki samochodom testy odzywają, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, że samochód, samochód może się tam prowadzić, tak? I teraz pytanie, czy osoba, która chciałaby jeździć takim autonomicznym samochodem, czy to, że nie spełnia powiedzmy jakichś tam kryteriów, zdrowotnych, natomiast samochód jedzie za, za tą osobę, tak? I to powinno też wykluczać takie osoby, które chciałyby jeździć, a nie mogą. Pytam dlaczego, ponieważ nawet z tego co chyba słyszałem, firmy ubezpieczeniowe dają duże zniżki na ubezpieczenie w Stanach Zjednoczonych, głównie osobom, które poruszają się właśnie takimi samochodami, ponieważ one powodują mniejszą liczbę wypadków. Więc no, no, to jest takie moje pytanie, czy ewentualnie Rzucamy, rzucamy te mhm. pytanie weter. Bardzo panu dziękuję. To był pan Robert z Sosnowca. Teraz posłuchamy pana Wojciecha z Dzewa. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry panie doktorze. Ja zawsze mówię, że trzeba patrzeć na realia. Czyli dla mnie realia są takimi, że oczywiście badania lekarskie jak najbardziej, ale powinna być też taka kontrola w wieku na przykład 80 lat samej jazdy. Czyli siada pan 80 latek z instruktorem, i instruktor stwierdza nie to, czy on potrafi, tylko czy jak on jeździ. Bo ja sam widzę, jak naprawdę czasami starsze osoby jeżdżą i niestety są zagrożeniem pomimo dobrego stanu zdrowia, ale nie ten refleks, nie ta dynamika jazdy, no i jest ten wzrok i naprawdę czasami widzę takich ludzi z i ich podejmowanie decyzji naprawdę nie jest to dobre dlatego uważam, że powinna być kontrola jazdy, czyli stwierdzenie czy ten pan wszystko dobrze robi podczas jazdy. Dziękuję to panie Wojciechu bardzo, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego pan Robert Skalisza, dzień dobry panie Robercie witam serdecznie dzwonię w kwestii jazdy tak jest. uważam, że kontrola powinna być. Oczywiście zależna od wieku, bo to jest najistotniejszą sprawą. Tylko, że trzeba wziąć pod uwagę, że niekoniecznie osoba, która ma na przykład, nie wiem, 50, 60, czy 70 lat, czy nawet 80, źle jeździ. Prawda? E, a powiedzmy, a młoda osoba, która ma 20, 30 lat, dobrze jeździ, to też się uważam, w kwestii stanu zdrowia. Poznam osoby, które mają 70 lat i naprawdę... W wspaniałym kondycji zdrowotnej, a znam osoby, które mają 30-35 i naprawdę są w Nie sposób się z tym nie zgodzić. To samo właśnie mówił nasz ekspert. Bardzo panu dziękuję. 227 trójek. Teraz zagramy, proszę do nas telefonować. Czujemy, że ten temat dzisiaj rozgrzeje antenę. państwo sądzą. No właśnie, co państwo sądzą, czy obowiązkowe badania lekarskie i odbieranie prawa jazdy po osiągnięciu określonego wieku są uzasadnione 22,7 trójek, porozmawiajmy małpa Polskie Radiopel, trójkowy facebook też już żyje, zaraz będę czytał opinie właśnie z facebooka ale na razie odbieramy telefon od pana Michała z Podkarpacia dzień dobry panie Michale dzień dobry, witam serdecznie z małego miasta na Podkarpaciu nie patrzmy na wszystko przez pryzmat Warszawy, Wrocławia i Krakowa na Oczywiście. To, że ta mama mogą pojechać do lekarza albo tata może zabrać mamę na zakupy, gdzie nie ma komunikacji miejskiej, to jest nieodzowne. I pamiętajmy o funkcji dziadka. Nie każdy ma psiecko, tylko jak ktoś ma dzieci i dziadek zawiezie te dzieci na lekcje, gry na instrumencie lub na koszykówkę, bo rodzice są w tym czasie w pracy, to jest nieodzowne. Popatrzmy na miejscowości, gdzie nie ma komunikacji Tak jest, 100% racji. babci jest bardzo ważna. Tak jest, bardzo panu dziękuję za tę opinię. Tym razem będziemy słuchali pana Tomasza z Oświęcimia. Dzień dobry, pan pracuje w szpitalu. Tak i chciałem dorzucić swoje trzy grosze do dyskusji. Po pierwsze, nie zgadzam się z panem ekspertem, że nie ma badań, bo wszyscy kierowcy, którzy wykonują zawodową pracę jako kierowcy, czyli autobusy, ciężarówki, przechodzą takie badania za pewien okres czasu, dodatkowo przychodzą badania psychotechniczne. Natomiast innym aspektem jest to, że często ludzie mają zakaż prowadzenia pojazdów albo nie zgłaszają istotnych chorób typu padaczka, czyli epilepsja czy tam uzależnienia czy różne dysfunkcje neurologiczne i to jest też przyczyną tego, że jest dużo wypadków i nigdy nikt, nikt z tym nic nie robi. Bo osoba, która ma stwierdzoną jakąś chorobę wcale nie musi podawać jej le lekarzowi przy badaniach okresowych, czy przy badaniach na prawo jazdy. To prawda. Bardzo panu dziękuję. Zanim posłuchamy pana Piotra z Zielonej Góry, to dwie opinie z trójkowego Facebooka. Yy, obydwie kobiece zachęcamy właśnie do tego, żeby kontaktowały się z nami także panie, bo na razie tutaj dużo testosteronu przy naszych telefonach. Pani Agnieszka napisała, to jest opinia korespondująca z tym, co powiedział pan Michał z Podkarpacia. Wykluczenie komunikacyjne na wsiach nie pozwoli takim ludziom na dojazd do lekarza sklepu, jaką będą mieli alternatywę? Pyta pani Agnieszka. A pani Dorota, obowiązkowe badania jak najbardziej, ale dlaczego odbierać prawko? I trzy znaki i zapytania. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Chciałem przywitać wszystkich słuchaczy, pana również. Chciałem zaznaczyć na wstępie, że nie jestem stronniczy, bo brakuje mi w wieku jeszcze do tych osób, które mhm. chcielibyśmy ograniczać. Ze zdziwieniem słucham, że trójka w ogóle rozważa za i przeciw dyskryminacji kogokolwiek, tak? Zwłaszcza z powodu wieku. Pytanie. Pojawiała się kilka razy informacja, że te osoby starsze mogą stanowić jakieś niebezpieczeństwo. No to moja konkluzja. Jaka grupa wiekowa sprawia najwięcej problemów na drogach i jaka grupa wiekowa sprawia najwięcej wypadków Rzeczywiście, na rzeczywiście to pytanie trzeba Wypadki sobie postawić. To o osoby najstarsze, tak? Także jestem zdecydowanie przeciwko dyskryminacji. Bardzo panu dziękuję za tę opinię. 22,7 trójek. Pytamy, czy obowiązkowe badania lekarskie i odbieranie prawa jazdy po osiągnięciu określonego wieku są uzasadnione. To pytanie stawiamy panu Zbigniewowi z Warszawy. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry panie Zbigniewie. E, dzień dobry. Ja chciałem zabrać głos, ponieważ należy do tych seniorów, którzy. prawda, Cieszymy jeden się, pan, cieszymy się. Jeden pan mówił, że nieporadnie jeżdżą. Ja mam 68 lat. Zrobiłem yy, w swoim życiu 3,5 miliona kilometrów wypadków żadnych nie miałem prowadziłem swoją działalność, jeździłem na dostawczych samochodach i patrzę jak to nieraz po kursie czy nawet w 30-40 letnie panie czy panowie jeżdżą no ręce opadają po prostu to nie zależy od tego po prostu ile kto ma lat tylko no, ile przejeździł, bo ja znam swoich rówieśników, którzy mało jeździli rzeczywiście kiepsko jeżdżą, trzeba przystać mhm. ale to tylko po prostu na no, odbierać na pewno nie można nikomu prawo jak. no trzeba badać ja się zgadzam na badania, prawda, które y, w moim wieku by były. Nie ma problemu. Pan Ja y, na czwarte piętrach trzeba wbiegnę bez zadyszki, więc y, nie ma problemu. Panie Zbigniewie, bo pan się COVID. świetnie prowadzi i tyle. Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pan Jerzy jest przy naszym telefonie, zawodowy kierowca. Dzień dobry panie Jerzy. Dzień dobry. No, ja uważam, że badania jak najbardziej. I jeżeli badania wykażą, że jesteśmy zdolni do jazdy i orientacji na drodze, jak najbardziej. To badanie pomoże na pewno nam w znacznym stopniu zwiększyć bezpieczeństwo. Tak jak w tej chwili większość kierowców dużych aut, autobusów. W transporcie publicznym wszyscy kierowcy mają przecież badania robione co 5 lat, więc dlaczego po określonym wieku, po, po wieku na przykład 60, do którego się zbliżam i to taki może bat na siebie, ale który uzmysłowi nam, że słuchaj, już nie jesteś tak sprawny, może pora to dokument oddać, może niech inni Ciebie wodą. Bardzo dziękuję za tę opinię. Generalnie powinniśmy się badać, mam wrażenie, częściej niż co 5 lat. 22,7 trójek, porozmawiajmy, małpa radio.pl, trójkowy facebook także do Państwa dyspozycji, ale teraz posłuchamy, zanim odbierzemy kolejny telefon naszej eksperckiej wypowiedzi Pana Filipa Grega. Wiek nie ma żadnego znaczenia. Znaczenia mają badania, twarde badania. Jeżeli, jeżeli osoba spełnia kryteria określone, to bez względu na to, ile ma lat, powinna posiadać prawo do kierowania pojazdem. Pamiętajmy, że mobilność dla osób starszych, dla seniorów jest bardzo potrzebna, bardzo ważna. Więc tutaj pamiętajmy tylko o tej zdolności do kierowania pojazdów, a tutaj z wiekiem nie ma to nic wspólnego. Statystyki czegoś takiego nie potwierdzają wprost. Co więcej, przecież bardzo dużo wypadków powodują właśnie ci bardzo młodzi ludzie. Dlatego naprawdę wypadek powoduje człowiek. Robi to najczęściej w sposób może nie wprost zamierzony, ale w wyniku zaniechania. Błędu, ignorancji, bardzo różnych powodów. Natomiast jeżeli wszystkich będziemy regularnie badać, to czynnik zdrowotny nie będzie miał tutaj innego znaczenia niż tylko umiejętność panowania nad, nad własnym ciałem i panowania nad pojazdem. Sam Pan pewnie zna różnych seniorów, którym ja znam wielu, wielu seniorów starszych ode mnie znacząco, których bym nie dogonił na ulicy, jakbym miał go gonić, tak? Po prostu. Więc ich sprawność fizyczna, psychofizyczna, jest na bardzo wysokim poziomie. Więc nie, cenzus wieku nie ma, nie ma tutaj znaczenia. Kwestia tylko rzetelnie, ale rzetelnie przeprowadzonych badań. Kilka lat temu głośno było o takiej seniorce ze Śląska, która jeździła Subaru. 5-8 lat temu był nawet głośny materiał taki gdzieś w internecie o niej. Nie wiem jak jest, jaka jest ich historia, może warto ją znaleźć, bo, bo, bo to była kobitka, która naprawdę fajnie jeździła i ona już była grubo po 70 więc dzisiaj jest na pewno w okolicach 80 lat, no i jeździła Subaru, no taka rozsądna kobitka. Także naprawdę, problem my mamy inny, problem mamy w tym, że nasze badania lekarskie dla kierowców niestety bardzo często odbywają się w sposób, no dość, żeby to nikogo nie obrazić, frywolny, o może tak powiem, niestety. Zdecydowanie się nie zgadzam. Czy pan się zgadza, panie Rafale? Pan Rafał z Jasła jest przy naszym telefonie, że powinny być obowiąz obowiązkowe badania lekarskie dla osób w określonym wieku, myśląc o kontynuowaniu możliwości korzystania z samochodów? Eee, dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że mam okazję się wypowiedzieć. Eee, bardzo mi się spodobała wypowiedź poprzedniego eksperta, który mówi, że pani jeździła z Subaru. Tylko pytanie, jakim modelem? To takie oczywiście w formie żartu, bo to wiem, że to oczywiście pan dwo dworował sobie Mamy ten przywilej, że wiekowo ja 50+, plus, synowie 18, 19 i teść. Jeżdżą I już? Jeżdżą już? O... Tak, synowie jeżdżą, drugi robi prawo jazdy, teść, znakomity człowiek, świetny człowiek. Myślę, że powinniśmy po prostu być badani, ale niestety trzeba wprowadzić obowiązek, żeby to czynić, bo w mojej ocenie, jeżeli zdajemy to prawo jazdy i czynimy te kroki, żeby je uzyskać, to też w toku użytkowania tego dokumentu i tych pojazdów powinniśmy być podani. Oczywiście ja wiem, że to jest populistyczne i uważam, że nie powinniśmy mówić o odbieraniu uprawnień, bo to jest po prostu bardzo nieuczciwe, co teraz mówimy tutaj, że odbieramy. My po prostu sprawdzajmy, czy my możemy, bo ja widzę w wieku 51 lat, bie, będąc osobą sprawną, naprawdę wydaje mi się, i moich synów, i patrząc na mojego teścia, znakomitą osobą, Wydaje mi się, że nasze właściwości psychorukowe, psychomotoryczne się różnią, więc po prostu sprawdzajmy to. Musi to być obwarowane przepisami. Absolutnie się z panem. Zgadzam. Pan Przemysław z Białe. Dzień dobry panie Przemysłowie. Dzień dobry, witam. Ja mam taki pomysł, aby ci kierowcy starsi po prostu oznakowali swoje samochody w mhm. przodzie w tyle. Tak jak, tak jak robią to śledzi uczestnicy ruchu, mają zielony listek, no. są bardziej widoczni. Myślę, że to by naprawdę poprawiło tutaj bezpieczeństwo na drogach. Bardzo, bardzo. bardzo panu dziękuję. Pan Marcin z Warszawy, 22,7 Trójek. Dzień dobry. E, dzień dobry państwu. Wydaje mi się, że tak jak zostało powiedziane wcześniej, e, samo nazwanie tego odbieranie mu prawnie emocje, dlatego może przestańmy, może zmienimy paradygmat, czyli nie myślmy o prawie jazdy jako czymś danym raz na zawsze, mm -hmm. ale jako czymś okresowym i otoczmy to wszystko różnymi obostrzeniami. Wiem, wiem, że w innych krajach młodzi ludzie mają inne limity prędkości, chociaż, a może nawet u nas na, na, na motocykl, nie jestem pewien, mm -hmm. może warto coś takiego wprowadzić i po prostu w ramach tej, tej krzywej tak naprawdę, gdzie na początku ja sam e, już jeżdżę od 15 lat, robiłem różne rzeczy, których teraz bym nie zrobił i zimny pot nie przechodzi. Więc bardziej pilnujmy, częściej sprawdzajmy młodych, ograniczajmy, a potem jak człowiek staje się starszy i wydaje mi się... Czasami osoby będąc zawodowymi kierowcami właśnie nie zauważają, że to już jest ten moment, żeby może troszkę przyhamować, To to może te badania mogłyby być częściej, to co przed chwilą przedmówca powiedział, listek, po prostu żeby było bezpieczniej. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za pańską opinię. Przypomina mi się od razu cytat z, z Wabanku z Wabank 2, to chyba nie w pierwszej części Wabanku, kiedy Duńczyk mówił do Kwinty, że wraz z wiekiem spada zapotrzebowanie na ryzyka, a rośnie popyt na święty spokój. Jeszcze jeden telefon i, yy, i zagramy na trójkowym poziomie. Pan Wojciech z Katowic, to będzie, mam wrażenie, opinia ekspercka, bo to psycholog transportu. Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry, witam załogę trójki i słuchaczy. My pana także. Yy, chciałem się podzielić kilkoma takimi uwagami z mojej z mojej branży, czyli z psychologii transportu. Tak jest. Zajmuję się tym na co dzień, badam kierowców zawodowych, ale również w ramach medycyny pracy często lekarze przysyłają do nas na badania osoby starsze. Wtedy, kiedy mają podejrzenia, że u nich występują jakieś zaburzenia związane z wiekiem, z przebytymi chorobami. I to są zawsze bardzo trudne historie, bo tak jak tutaj wszyscy mówili przedmówcy albo większość z nich, no niestety to pożegnanie się z możliwością kierowania własnym pojazdem jest czymś no, dość trudnym. I bolesnym. I bolesnym. Ale tutaj też chciałbym powiedzieć, że mowa o zabieraniu prawa jazdy ze względu na wiek to no, chyba jest zupełnie jakimś nieporozumieniem, dlatego że tutaj cofnięcie uprawnień tak naprawdę powinno się wiązać tylko i wyłącznie z poziomem sprawności tego człowieka. Znam, badałem kierowców, którzy byli po 80, są kierowcami zawodowymi. Wiadomo, że już na trasach międzynarodowych nie jeżdżą, ale byli wyjątkowo sprawni. Trafiają się osoby, które mają lat zdecydowanie mniej, a tych sprawności nie posiadają. A to wynika i ze zdrowia, z trybu życia. Także tutaj eliminacja kierowców, taka automatyczna jest całkowicie bez sensu. I to, co mówił któryś z przedmówców wcześniejszych, to, że nie ma informacji na temat stanu zdrowia, tak? epilepsji, padaczek, leków, które oni Cukrzycy. używają, cukrzyca, nadciśnienie, czyli pod względem neuropsychologii, nadciśnienie również potrafi robić ogromne pustoszenie w układzie nerwowym, a to jest na taki temat bardzo, bardzo często lekceważony. No z tej przyczyny, że człowiek się z tego nie zdaje sprawy. Po prostu się badajmy, no i... po prostu się badajmy. Generalnie częściej się badajmy. Dziękuję panie Wojciechu. Wspomniałem o tym, że zagramy na dobrym trójkowym poziomie. To będzie grupa Genesis, a potem wracamy do kolejnych telefonów. A może kompromis? Czy obowiązkowe badania lekarskie i odbieranie prawa jazdy po osiągnięciu określonego wieku są uzasadnione? Pytamy o to dziś Państwa 227 trójek. Pytamy o to także na trójkowym Facebooku. I tu odzywają się do nas Panie, o ich głos dzisiaj apeluję. Yy, napisała do nas Pani Alicja, czy, alter, czy są alternatywy rozwiązujące wykluczenie komunikacyjne? Nie dotyczy to tylko wsi, także małych miasteczek. Czy będą istniały chociażby dostępne busy, które dowiozą i odbiorą seniora w ramach badań lekarskich, na przykład yy, w mieście wojewódzkim? No właśnie. I to jest bardzo dobre i zasadne pytanie. Pani Agnieszka napisała do nas z kolei, wykluczenie komunikacyjne na wsiach nie pozwoli takim ludziom na dojazd do lekarza lub sklepu. Jaką będą mieli alterna alternatywę? Kolejne zasadne i e, rozsądne pytanie. To samo pytanie zadajemy Pani Katarzynie Złodzi. Dzień dobry Pani Katarzyno, jest Pani pierwszą kobietą dzisiaj na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam wszystkich słuchaczy. Chciałabym powiedzieć, że jeżdżę już jako kierowca 45 lat. Wspaniale. Bez wypadku. Jestem już po 70. Nie wyobrażam sobie życia bez samochodu. Im jestem starsza, tym samochód wydaje mi się bardziej przydatny. Nawet w dużym mieście, jak Łódź, gdzie jest komunikacja miejska, są sytuacje, kiedy... Starszy człowiek z powodu jakichś nie, niedogodności ruchowych yy, chciałby się przemieścić do lekarza, do, do wnuków, do znajomych, to i tak dalej. Myślę, że yy, wielu słuchaczy już się na ten temat wypowiedziało, yy, że badania są niezbędne i yy, to jest główne kryterium. Rozumiem, że pani z nich korzysta. Ja się badam regularnie. Na szczęście nie mam żadnych problemów uniemożliwiających prowadzenie samochodu, ale takie problemy mogą mieć też młodzi ludzie. O tym była już mowa na antenie, że różne lekarstwa zaburzają równowagę i tak dalej, więc myślę, że kryterium badań to jest jedyne, jakie powinno tutaj być... Bardzo pani stosowany. dziękuję, panie Katarzyno. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Pan Paweł Zbytgoszczy jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie Pawle. No witam serdecznie, Paweł się kłania, tak jak pan przedstawił. Jestem kierowcą zawodowym. Wjeżdżę mm -hmm. już jakieś 20 par lat. Moje spostrzeżenia, badania badaniami, e, gdybym sam dawno, dawno temu, że badania nie miał plomby w zambach, pewnie został pilotem myśliwca. Ale, nawiązując do dzisiejszego tematu, moje spostrzeżenie jest takie że nie każdy się nadaje, żeby być kierowcą. Tak samo jak nie każdy się nadaje, żeby być chirurgiem plastycznym, czy adwokatem, czy stawaczem, czy elektrykiem wysokich napięć. Więc ja bym bardziej w tą stronę poszedł, że nie każdy ma predyspozycje do widzenia kątowego, do jakiejś spostrzegawczości, do reakcji, chociażby zruszania na światłach i tak dalej. Więc może bardziej tędy droga. Bardzo nie prze... dawać każdemu prawa jazdy, a bardziej się skupić na tych jego predyspozycjach. Czy on się naprawdę nadaje? No bo tak jak sam pan biega na przykład, no to pan wie, że na setkę nie pobiegnie pan pewnie szybciej niż 10,50, 10,80. No i w zawodach bo na mistrzostwach do... I no tak pan, pan wysoko ocenia, no tak. <laughs> Bardzo panu dziękuję. To był pan Paweł z Bydgoszczy. Tym razem mamy przy telefonie pana Marka Zbytomia? Bytomia. Pana tata ma lat 91, z tego co wiem, i niedawno skończył jeździć samochodem. Tak jest. Tata ma 91 lat udało się go przekonać, że już nie powinien jeździć samochodem i z perspektywy taty, który jeździ samochodem już 60 lat chyba albo i więcej, wolałbym na drodze spotkać takiego dziadka, za którym się muszę przez ileś kilometrów wlec, 50 na godzinę czy mniej, tam gdzie mógłbym jechać 90 albo na skrzyżowaniu przy skręcie w lewo stać za nim, bo on się musi po pięć razy upewnić, czy może ten manewr bezpiecznie wykonać niż jechać autostradą z jakimś kolesiem, który właśnie na siłce kilka ton wycisnął i zasuwa mi na zderzaku i miga światłami z prędkością 150 na godzinę. Bardzo dziękuję. Bardzo Dla panu dziękuję. Wypowiedzi. Bardzo dziękuję panie Marku. Do usłyszenia. Pan Jarosław z województwa świętokrzyskiego do nas zatelefonował. 227 Projekt. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i całą redakcję. Chciałbym poruszyć kilka tutaj spraw odnośnie tego tematu dzisiejszego. Mianowicie pierwsze, mówimy o badaniach. Jest teraz kwestia tego, kto za te badania miałby płacić. Wiemy, w jakim stanie znajduje się Polska Służba Zdrowia i czy to miałby płacić sam zainteresowany, czy, czy kto właśnie. Druga sprawa. Lekarze są... Lekarze, lekarze niektórych specjalności, którzy badają lub też leczą pewne osoby, które zapadają na różne choroby, nie mają obowiązku w tym momencie zgłaszać gdzieś do wydziałów komunikacji, czy też wydziałów ruchu drogowego o tym, że ich pacjent leczy się na jakąś chorobę, która, że tak powiem, może trochę uniemożliwiać bądź też ograniczać bezpieczne poruszanie się samochodem na ulicy. Pańskim zdaniem na... powinni lekarze zgłaszać taką, taką opinię? Ciężko mi powiedzieć, czy jest taki obowiązek, natomiast chciałbym tutaj nadmienić taki przypadek z rodziny, gdzie pan w wieku emerytalnym, ale jeszcze nie takim bardzo późnym chorował na Alzheimera, ta choroba się posuwała. I e, były sytuacje, w zasadzie ostatni rok, czy też półtora roku poruszania się po drogach, e, była sytuacja, gdzie żona tego pana była niejako pilotem, to znaczy mówiła mu skręć tu, skręć mhm. tu, zatrzymaj się, uważaj i tak dalej, więc to była sytuacja naprawdę, skończyło to no się to skończyło się to, że tak powiem tak, że doszło do, w końcu do sytuacji, gdzie, gdzie było zagrożenie bezpośrednie dla pieszego na, pa, na pasach i niestety to była ostatnia jazda. Yy, chciałbym jeszcze powiedzieć o pani w Subaru. Rzeczywiście pani miała 81 lat i porusza, poruszała się 300-konnym Subaru. Było to w 2016 roku. Pozdrawiam wszystkich użytkowników Subaru. Również sam jestem. I, no tak tak czułem, tak Pani Marku. Proszę ostrożnie Jarku, z tym Subaru. dziękuję. dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. E, do usłyszenia, tak. To jeszcze pan Robert ze Szczecina, który jest taksówkarzem. Dzień dobry panie Robercie. Halo, halo, słyszymy Dzień się? Dzień dobry. Tak, tak. Panie Dzień Robercie, dobry, proszę mówić. Pan? Tak, słyszę pana doskonale. Witam jeszcze raz ponownie. Ja jestem wieloletnim kierowcą z doświadczeniem. Teraz pracuję na taksówce już od wielu lat. Ja bym chciał dotknąć innego tematu. Nie będę się wypowiadał na temat osób wiekowych, jak one się zachowują na ulicach, no, miałbym też może na to inne zdanie, ale chodzi mi o co innego. Gdyby tak y, takie badania, które my, kierowcy zawodowi, przechodzimy co pięć lat, chodzi mi głównie o psychotesty, miały dotyczyć wszystkich użytkowników ruchu, to niech pan redaktor mi uwierzy na słowo, 40% ludzi nie, po, nie mogłoby się poruszać. Ta niepochowana agresja, to co się dzieje na ulicach, to nie wynika z tego, że ktoś komuś da prawo jazdy. Mhm. Te pokazywanie z nieprzyzwoitych znaków, trąbienie, zajeżdżanie, nieustępowanie pierwszeństwa, moim zdaniem to jest wielki problem nasz na ulicach i to dotyczy każdej grupy wiekowej bez względu. Czy to będzie ktoś miał 19 lat czy 80, bo też takie przypadki wielokrotnie widziałem. Agresywny, Także... Agresywnych seniorów. To ja też tak. takich widziałem. Bardzo panu tak, dziękuję. Ale pan, to tak? też rzutuje na to, jak mi się poruszamy po ulicach, bo to agresja buduje agresję. Jak gdybym miał reagować lub nagrywać to, co się dzieje codziennie na ulicach Szczecina, to by mi zabrakło tej kasety w cudzysłowie Dziękuję panu. Się... Dziękuję panie Robercie. Pan Marek jeszcze. Dzień dobry. Ja chciałbym kilka słów na temat wieku i odpowiedzialności. Do niedawna, nie, nie wiem, czy tak dalej jest, osoby starsze figurowały w, w umowach jako właściciele samochodów, kiedy rzeczywistym właścicielem był młody człowiek. Dlatego ta osoba starsza była w umowie, bo miała zniżki. A osoba młodsza nie miała. Więc teraz przy każdej kolizji statystycznie na osobę starszą była... By była zajęta ta kolizja. Jeżeli są badania samochodów regularnie, to nie jestem przeciwnikiem, żeby człowiek również badał się w miarę regularnie. Nie tak często, ale ten temat powinien być wzięty pod uwagę. Badania przede wszystkim i dopuszczenie do ruchu. I jeszcze jedno słowo. Byłem niedawno w Marrakeszu. Tam jest tak duży ruch, tyle sygnałów, tyle samochodów i w ogóle wszystkich innych pojazdów, że gdyby ani jednej słuczki, ani jednej kolizji, nikt nie był potrącony. I gdyby u nas powiedzmy, no i dochodziło do takich sytuacji niewyraźnych na drodze, to albo, były, albo byłoby masę tłuczek, albo masę Za Zazdrożę panu, że pan był w Marrakeszu. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Tym razem numer 27 trójek wybrała pani Barbara Spłocka. Dzień dobry. Dzień dobry. Uh... Właśnie też chciałam się podzielić uwagą na temat zabierania bądź ograniczenia właśnie osobom starszym prawa tak jazdy. Ja mam, ja mam 66 lat i od 42 lat mam prawo jazdy, chociaż uczyłam się wcześniej jeździć. Nie wyobrażam sobie po prostu życia bez samochodu jeszcze w tym momencie. Dużo wyjeżdżałam za granicę, jeździłam. Co, co, co mnie na przykład zastanawia, jeżdżąc tutaj w Płocku? Jest niewielkie wzniesienie, prawda? Często ludzie, a ludzie podjeżdżając pod taką niewielką górkę mają problemy. I to wcale nie tylko młodzi, nie tylko starsi, ale również młodzi. To co w ogóle... Jeżdżąc właśnie po Włoszech czy gdzieś tam w, ogóle w innych, regionach, e, e, innych regionach Europy, jest normalnie, że, że są zniesienia góry. I e, każdy z nas chyba, którzy, jeździ, którzy jeżdżą za granicę ma takie umiejętności, że potrafią kierować tym pojazdem. A w Polsce często spotyka się to, że e, no na drogach, jeżdżąc na przykład do Krakowa z Płocka, e, często mi zajeżdżano drogę i byli to młodzi kierowcy. Pani Barbara. Ja uważam, że, że, że mówię, to jest jakaś pomyłka. Pomimo, nawet, że człowiek. Ja też jestem. Mam jakieś tam choroby, właśnie mam cukrzycę, wie pan. I między innymi dlatego jest mi również ten samochód potrzebny, żeby się poruszać. I bardzo szanujemy te opinię. 27 trójek pani Katarzyna Zbielska-Białej. Dzień dobry pani Katarzyno. Dzień dobry państwu. Za chwileczkę cała Europa będzie w wieku senioralnym. Co wszyscy wysiądziemy z samochodów. Proszę państwa, no nie, nie, nie demonizujmy. Nie może tak być, że po przekroczeniu pewnego wieku wszyscy nagle przestajemy być kierowcami. Jestem kierowcą od 18 roku życia. tutaj dajże Boże, Jakieś 30 paraladiusz. Widziałam, jak się zmienia droga, ale też widzę, co się na drogach zmienia. Nauczmy ludzi jeździć kulturalnie i wtedy w miarę wszyscy będziemy bezpieczni. Wiadomo, kierowca schorowany, ale może być schorowany 20-latek, może być schorowany 80-latek. Tak Więc bądźmy, bądźmy dla siebie dobrzy na drodze też. To jest pierwsza sprawa. A po drugie, weźmy pod uwagę, że za chwilę wszyscy będziemy seniorami. I tego tak, nie możemy tego tak demonizować, że nagle wszyscy wysiadamy z samochodów. Pozdrawiam serdecznie, szerokiej drogi. Do widzenia. Do widzenia Pani. 20, 27, 3, 14 minut zostało do godziny 12. To naszym zdaniem dobry moment na ostatnią opinię ekspercką w dzisiejszej audycji. Przede wszystkim dobre narzędzie badawcze dla, dla lekarzy i rzetelność przeprowadzenia powinny nam zupełnie załatwić sprawę i oczywiście częstotliwość tych badań, bo no, no kurczę, no ja widzę jak się w ciągu ostatniego roku mój wzrok osłabił, tak? No więc to, to, to są rzeczy zupełnie normalne, naturalne. Przeceniają się też trzydziestolatkowie, tak? Bardzo często to, to albo, się, albo się ma rozsądek w, w sercu, albo się go po prostu nie ma. No i tutaj zdrowie oczywiście, no, znowu przeprowadzenie badań uświadomienie tego człowieka. Może trzeba by było rozszerzyć. Ja regularnie przechodzę badania, wiadomo, ze względu na, na y, y, sprawy zawodowe, czy na dostęp do broni i tak dalej, więc ja mam świadomość, jak wygląda mój, mój czas reakcji i wiele innych aspektów. Czy może właśnie wraz z takimi badaniami, kiedy widać, że jest jakieś tam zmniejszenie, ale w granicach normy, że warto przeprowadzić jakieś takie szkolenie, chociażby teoretyczne, informacyjne. Co się zmieniło, co się pogorszyło, na co trzeba zwrócić uwagę. No, nikt nie jest jakby patologicznym, może nie nikt, to jest złe słowo, jednak mało jest patologicznych zabójców i samobójców, więc jeżeli człowiek będzie świadomy tego, że ma jakieś ograniczenia, no to będzie odpuszczał. No, mój ojciec jest tego doskonałym przykładem. Jeździł zwykle, no dość jakby to powie dynamicznie, o, tak, <laughs> dynamicznie. I zakończył parę lat temu dynamiczną jazdę. Już w tej chwili naprawdę jeździ bardzo uczciwie, bo sam czuje się, że to już nie jest to samo, nie? Zdecydowanie się zgadzam. 22,7 trójek. Pani Beata z Dąbrowy Górniczej wybrała nasz numer telefonu. Pani Bato, jak pani prowadzi samochód dynamicznie? Zawsze prowadziłam dynamicznie, może aż za bardzo. W tej chwili już nie. Jeżdżę 48 lat, mam 66 lat, pracuję zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy. Jestem osobą funkcyjną, która wykorzystuje samochód prywatny do jazdy służbowej. W związku z tym, przez dwa lata, oprócz badań okresowych, mam przeprowadzone badania takie psychomotoryczne dla kierowców, którzy nie są jeszcze zawodowcami. One badają refleks badają y, widzenie y, przy oślepieniu, to jest siedzi się w ciemni i na raz puszczają na pana źrenice światło i pan ma stwierdzić tam obraz się i uważam, że te badania powinny być y, przeprowadzane dla każdego, kto chce być kierowcą to nie są łatwe badania, ale myślę, że one obrazują taką sytuację, w której wszyscy możemy się znaleźć, że właśnie coś na coś lepi, obrazują jaki mamy refleksję, jak szybko jesteśmy w stanie na coś zareagować, jak jesteśmy spostrzegawczy, ale również, czego się na kursach, podejrzewam, że teraz nie robi, bo kiedyś, kiedy te kursy były o wiele bardziej trudne, też się tego nie robiło, Sprawdzały taką umiejętność, Przewidywania zachowania się kierowców w trudnych sytuacjach, bo to jest też ważne, żeby ktoś zdawał sobie sprawę, że nie jest sam na drodze, tylko są inni współuczestnicy ruchu. Więc ja uważam, że badania są bardzo potrzebne. Nie wiem, jak długo będę jeździła samochodem, ale myślę, że jest to narzędzie niezbędne w życiu mobilnego człowieka. Pani Beato... Muszę, musimy postawić kropkę, bo chcielibyśmy jeszcze dać szansę innym rozmówcom, na przykład panu Wojciechowi z Warszawy. Dzień dobry, panie Wojciechu. Pan będzie mówił o samochodach autonomicznych. Dzień dobry. Ja chciałem po prostu wspomnieć, że owszem, dyskusja jest bardzo ciekawa, ale myślę, że za, może, może nie tak za krótko, ale 15-20 lat pojawi się na tyle dużo samochodów autonomicznych, że to nam rozwiąże problem. Mhm. Natomiast dla wszystkich chciałem, z jednej strony uważam, że rzeczywiście badania nigdy nie zaszkodzą. Tylko przypominam, że, cał, że cała Europa wydłuża wiek, w którym pracujemy. Absolutnie tak. I, I ten wiek będzie wydłużany, tak jest. Tak, a z drugiej strony jeszcze chciałem spojrzeć to już na, na zakończenie, że spójrzmy na statystyki. Kierowcy wiekowi są bardzo są marginesem jako sprawcy wypadków i to przy większości tych wypadków no, to są wypadki typu parkingowego, jak ja to nazywam, czyli jakieś tam y, kolizje na parkingach i tak dalej, natomiast w ruchu drogowym y, naprawdę są marginesem w przeciwieństwie do młodych, sprawnych, przyceniających... Potwierdzamy tę te tezę. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Pani Jadwiga z Małopolski, która podobno lubi przemieszczać się serpentynami. Dzień dobry mhm. pani Jadwigo. Dzień dobry. Dzień dobry. To prawda? Dzień dobry. Tak, tak, tak. Bardzo lubię. No nie jest aż tak dużo, ale bardzo lubię. No poprosimy, uh -huh. poprosimy o Pani opinię na, na temat tego, czy powinny być obowiązkowe badania lekarskie i czy prawo jazdy ewentualnie powinno być odbierane osobom w określonym już podeszłym wieku. Nie, nie, nie, nie powinny być, bo ja już rozmawiałam z Panem wcześniej, że y, ważny jest rozsądek w jeździe, a nie proszę Pana wiek, uh -huh. ponieważ, no, ja rozumiem, no jak już ktoś jest naprawdę w takim sędziwym wieku, no to nie powinien prowadzić samochodu. Natomiast ja Jeździłam też za granicę. Mhm. W tej chwili nie jeżdżę, bo już mam swoje lata, więc jestem odpowiedzialna i nie pojadę sobie, ale nie wyobrażam sobie teraz bez samochodu swojego życia, ponieważ mieszkam w małej miejscowości. Do najbliższego miasta mam 20 kilometrów. Nie mam u mnie, w, w mojej miejscowości, nie ma poczty, nie ma sklepu, więc ja bardzo lubię sobie, nawet się wybieram, proszę pana, w tej chwili, żeby sobie jeździć dwa, bać razy w tygodniu. W szerokiej no, by... drogi, pani Odwigo. Bardzo pani serdecznie dziękujemy. A czym dyskusję zakończy pan Andrzej z Wrocławia? Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. No padło strasznie dużo mądrych wypowiedzi wcześniej. Niech pan je, niech pan je spuentuje, bo mamy 30 sekund myślę, że badania nie z uwagi na wiek, tylko badania z uwagi na ograniczenia zdrowotne. Myślę, że to jest ten klucz. Ono powinno słyszeć. właściwie wszystkich kierowców. Kryterium wieku jest oczywiście jednym z nich, natomiast nie ono samo powinno być kluczem. Natomiast żyjemy w dynamicznym świecie. Z jednej strony społeczeństwa się starzeją, a z drugiej strony jest postęp techniczny, więc będziemy mieli za parę lat do czynienia samochodami autonomicznymi. Już w tej chwili nowe przepisy w Polsce dopuszczają takie samochody do badań drogowych. Więc może w tym jest też nadzieja, aby ograniczyć to wykluczenie komunikacyjne, które dotyka bardzo wielu starszych ludzi w, w małych powiatach, I, małych gminach. I tu stawiamy kropkę. Bardzo panu, panu dziękuję, panie Andrzeju. Hanna Dołęgowska, Maciek Załęcki, Piotr Łodej i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia jutro po 11.00.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 I'm just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 Trójki. Od poniedziałku do czwartku kilka minut po dwudziestej Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.